Tymi toporem lasami jego bliżsi kuzynowie posiadali takie majątki jak szczypiany Pawła Wańkowicza o 25 tysiącach hektarów, klucz Smiłowski Leona Wańkowicza, również o obszarze 25 tysięcy hektarów, dobra rudawskie Stanisława Wańkowicza i inne. Moja przyszła teściowa miała na własność chorodyszcze o 9 hektarów, A uchodzący raczej za mniej możnego Witold Wańkowicz wraz z bratem Melchiorem posiadał kałużyce o sześciu tysiącach hektarów. Na krótko, przed moimi zaręczynami, bo jesienią 1909 roku, zaręczyła się też moja młodsza siostra Anielka z Tadeuszem Beliną z Królestwa. Oboje poznali się na studium rolniczym w Krakowie. Przyznam się że mimo sympatii, którą miałem dla Tadeusza od pierwszego poznania, byłem bardzo zaniepokojony tym małżeństwem i wyborem mojej siostry. Po raz pierwszy na ich zaręczynach znalazłem się w obcym sobie środowisku ziemian z Królestwa i wiele rzeczy mnie raziło. Po syługudyszkach majątek Tadeusza, strzelce wielkie i cała okolica Noworadomska zrobiła na mnie przygnębiające wrażenie. Zgoła nie mogłem sobie wyobrazić anieliki przeniesionej raczej z cieplarnianej atmosfery z warunku wielkiego dobrobytu i komfortu na tę zapadłą, zabitą od świata deskami biedną wieś. Były to, jak się mówi, piaski, laski i karaski. Jedna z najbiedniejszych części kongresówki. Mimo historycznego nazwiska Belinów, jednego ze starszych w Polsce, starałem się anielce wyperswadować to małżeństwo, sądząc, że znajdzie dla siebie bardziej odpowiednią partię na Litwie, a nie w Królestwie. Na mój stosunek wpłynęło zapewne głęboko zakorzenione na kresach uprzedzenie do koroniarzy oraz przyrodzony snobizm obszarniczy, wpływający na ocenę ludzi nie według ich prawdziwej wartości, lecz według ilości posiadanych morgów. Belina natomiast przy wszystkich swoich zaletach okazał się człowiekiem nad wyraz skromnym. Nie było w nim ani kszczytego snobizmu, który tak jaskrawo występował na Litwie. Znaczna część ziemiaństwa litewskiego ani historycznie, ani heraldycznie nie miała najmniejszych powodów do snobowania. Mogłem wyobrazić sobie, jakie byłoby zadzieranie nosa, gdyby ktoś z naszych litewskich noworyszy w rodzaju siano-rzęskich lub dernałowiczów miał szczęście nosi nazwisko Beliny. Belina zaś był zbyt wielkim panem, aby się snobować. Nie potrzebował tego. Wówczas nie zdawałem sobie z tego sprawy. W owych czasach narzeczonych Obowiązywała dość rygorystyczna etykieta, a pozostawianie młodej pary sam na sam nie było dobrze widziane przez starsze pokolenie. Moja teściowa, choć bardzo wymagająca pod względem towarzyskim, była na tyle rozumna, że pozostawiała nam zupełną swobodę. Odcinek siedemnasty Mogliśmy odbywać wspólnie długie spacery, chodzić z wizytami i nie nas do siedzenia w salonie pod lampą, pod czujnym wzrokiem różnych rodzinnych serberów. W czasie jednej z moich wizyt w Chorodyszczu po skwarnym dniu nadciągnęła wieczorem ogromna burza, w której od huku piorunów dom trząsł się w posadach, a cała okolica zdawała się być co chwila obsypana ogniem błyskawic. Około półnosy burza ustała, a na zajucz wstał cichy, piękny, słoneczny dzień. Powietrze i ziemia pachniały po ulewie całą gamą aromatów. Po śniadaniu wyjechaliśmy z Julią Konno. Jechaliśmy szerokim, leśnym gościńcem, z trudem utrzymując w cuglach ustałe wierzchowce. Z gałęzi sypały się na nas krople wody z wczorajszego deszczu. Po siedmiu wiorstach wyjechaliśmy z lasu na trakt, który prowadził do zapuszczonego, bardzo zaniedbanego dworu. Zatrzymaliśmy się przed bramą. Julia nie chciała zajeżdżać przed ganek. Była trochę zmieszana, jakby pragnęła mi ten dwór pokazać, a jednocześnie dworu tego się bała. Niepokój jej i mnie się udzielił. Podświadomie zacząłem czuć, że to dworzysko może mieć wpływ i na moje losy. Julia prawie szeptem wyjaśniła mi, że majątek nazywa się Ubiel i że w tym dworze urodził się w 1817 roku Stanisław Moniuszko, muzyk, który był jej dalekim krewnym. Zainteresowany tą wiadomością chciałem dwór obejrzeć z bliska. Julia jednak kategorycznie wstrzymała mnie, wyjaśniając, że mieszkają tam krewne Moniuszków, dożywające swoich ostatnich lat. Nie należy więc zakłócać im spokoju. Nie znałem historii Moniuszków. Wbrew temu, co pierwotnie przypuszczał, rodzina ta nie była pochodzenia litewskiego. Moniuszkowie, jak później się dowiedziałem, przybyli na Litwę z Wielkopolski dopiero pod koniec XVIII wieku ale w stosunkowo krótkim czasie doszli do pewnej fortuny i skoligacili się ze znacznymi rodzinami ziemi mińskiej. Wańkowiczowie byli spokrewnieni z Moniuszkami. Zauważyłem jednak, że moja teściowa, jak i reszta rodziny mojej żony, unikała rozmowy o Moniuszkach. O tragicznych tego przyczynach dowiedziałem się dopiero w kilka lat później. Okoliczności ułożyły się dla mnie tak pomyślnie, że w kilka tygodni po zaręczynach zostałem wybrany na stałego członka Komisji Szacunkowej Wileńskiego Banku Ziemskiego. Była to świetna posada, dobrze płatna, odpowiedzialna. Do tej pory pełniłem ten obowiązek zastępczo. Był to dla mnie wielki sukces życiowy. Uniezależniłem się finansowo od mojego ojca i ewentualnie od mojej przyszłej żony. Zdobyłem poważne stanowisko i miałem przeświadczenie, że jestem potrzebny. Zajęcia moje wymagały stałej bytności w Wilnie. Musiałem więc znaleźć mieszkanie w tym mieście, by po ślubie móc z Julią w nim zamieszkać. Nie lada problemem wydało mi się umeblowanie mieszkania. Był to jeszcze okres wyrzucania starych mebli na strychy i zapełniania domu jakąś obrzydliwą mieszaniną Winer Secesion lub na swój sposób sparodiowanym Louis Sez, Ludwikiem XVI. Nawet u sławnego Szczerbińskiego w Warszawie nie mogłem znaleźć nic, co by mi się podobało. Od młodości kochałem się w antykach i myślę, że mógłbym stać się dobrym antykwariuszem. Jeszcze za czasów szkolnych w Petersburgu lubiłem włóczyć się po rynku apraksimowskim, gdzie mieściły się liczne składy różnych bric a wśród których można było wyłowić prawdziwe skarby. Leżały tam zwalone na stosy stara broń, makaty, dywany, całe kupy starych sztychów, różne porcelany, fajanse. zaiste była to niewyczerpana skarbnica dla zbieracza. Drugim takim miejscem w Petersburgu był rynek zwany Toł Kuczka na prospekcie zabałkańskim. Kiedyś kupiłem tam za piętnaście rubli parę Kuchen Kuchenrejterów w pięknym, machoniowym, wykładanym srebrem pudle. Innym razem za dwanaście rubli nabyłem piękne, safianowe pudło, nie zdając sobie nawet sprawy, co się w nim mieści. W środku był sztucer skałkowy, przecudnej roboty, z dwiema lufami i wszystkimi przyborami, nie mówiąc o fantastycznie wykonanej prochownicy. Na kolbach były wyrżnięte srebrne blaszki z herbami dworu austriackiego. Za ten sztucer ofiarowywano mi w kilka lat potem około 600 rubli. A zdaniem znawców był to jakiś unikat, który powinien znaleźć się w muzeum. W pobliżu kuczki stał dwupiętrowy budynek otoczony składami. Był to chyba największy skład antycznych mebli w Petersburgu, i należał do starej Żydówki Brainy Milman. Jeszcze będąc w liceum, lubiłem zachodzić do starej Brainy i gawędzić z nią o meblach i dawnych ich właścicielach. Nie mogąc dobrać mebli do wileńskiego mieszkania, przypomniałem sobie Brainę i następnego dnia wieczorem siedziałem już w międzynarodowym wagonie Petersburskiego ekspresu. Stara Żydówka miała zapewne dobrą pamięć bo pamiętała mnie jako chłopca, który tak interesował się antykami. Gdy powiedziałem jej, że w związku z moim orzenkiem mebluje mieszkanie, pani Milman rozczuliła się i sama wybrała mi meble do gabinetu, do sali jadalnej i do salonu. Sprowadziłem te antyki do Wilna, gdzie wileńscy stolarze je odnowili, a pokrycia do nich Znalazłem aż u Gardowskiego w Warszawie. Znawcy wileńscy jak Henryk Plater czy Leon Romar nie mogli się nadziwić, skąd mam tak piękne antyki. Przed moim ślubem zajechałem na parę dni do Sył aby się pożegnać z moją matką, która z powodu zdrowia nie mogła być na ślubie. Sył Zabrałem z sobą strzelca, a jednocześnie młodszego, pokojowego Józuka, wielkiego łobuza, ale też i wielkiego spryciarza, by był mi pomocnym i południowym pociągiem wyjechałem do Mińska. Był to jeden z tych upalnych dni litewskich, kiedy to najprzyjemniej bywa zasiąść gdzieś z dobrą książką w cieniu kwitnących lip i słuchać brzęku pszczół. Gdy wsiadałem do naszego wagonu na stacji w syłgudyszkach, to ogarnęło mnie nagle niezrozumiałe uczucie strachu przed przyszłością. Na następnej stacji w Kiew na Liszkach wyjrzałem przez okno wagonu z przerażeniem i użyłem całej siły woli, żeby się opanować i nie wrócić do syłgudyszek. Zazdrościłem w tej chwili każdemu, kto pozostawał w swojej si, w swojej parafii, kto mógł zaszyć się wśród swoich drzew i czterech ścian swojej chaty. Był to największy w moim życiu atak lęku, lęku nieposkromionego, jakby głos ostrzegający przed przyszłymi nieszczęściami. Dopiero na stacji kolei szerokotorowej w Święcianach uspokoiłem się zupełnie, choć mi te chwile strachu pozostały jeszcze długo w pamięci. W Mińsku zatrzymałem się jak zwykle w hotelu Karni. Zastałem już liczne grono przyjezdnych. Nie przypuszczałem, że nasze wesele będzie takie ostentacyjne, że tyle osób zbierze się w ślepiance pod miejskim majątku mojego szwagra Piotra Wańkowicza. Dniu ślubu wyjechałem z rana do ślepianki, pozostawiwszy w hotelu Juzuka, aby spakował walizki i odwiózł do pałacu. O godzinie dziesiątej rano niezliczony korowód powozów, karet, dorożek stał już przed kościołem na Złotej Górce. Kościół zapełniony był po brzegi zaproszonymi gośćmi i tłumem ciekawych. Mszę świętą celebrował ksiądz prałat Michałkiewicz, późniejszy biskup wileński. Odczułem mocno to dziwne uczucie, gdy celebrans odczytuje słowa przysięgi I z tułą związuję młodym ręce. Uświadomiłem sobie, że wstępuję na znaną drogę życiową, wymagającą oprócz miłości wiele tolerancji, wiele równowagi, wiele poświęceń, tak z jednej, jak i z drugiej strony. Oto bezpowrotnie odwraca się karta w moim życiu i od pierwszych kroków, od pierwszych kilku dni zależy całe szczęście małżeństwa. Gdyby można było zobaczyć w takiej chwili wizję swojego przyszłego życia, to myślę, że wielu uciekłoby sprzed ołtarza. Nie miałam jednak zupełnie powodu do złych przeczuć. Miałem obok siebie kobietę, którą kochałem. Byłem kochany, byłem młody, pełen sił. Byłem materialnie zabezpieczony, miałem stanowisko i mogłem swobodnie i wesoło patrzeć w przyszłość. Życie mi się uśmiechało, a jednak lęk z podróży drażnił mnie swoją pamięcią. Ceremonia ślubu trwała dosyć długo. Wreszcie, już pod rękę, odeszliśmy od ołtarza. Z trudem dotarliśmy do kościelnych drzwi. Nie było końca pocałunkom, uściskom, życzeniom, podawaniu dłoni. Jak zamajaczony siadłem do karety zaprzęgniętej w czwórkę rosłych karosjerów, By znaleźć się z Julią na leśnej drodze Otworzyłem okna karety Buchnęła na nas fala gorącego Przesiąkniętego żywicą upalnego powietrza Po krótkiej przejaźdźce Stanęliśmy przed pałacem ślepiancy Obowiązywały jeszcze w tej rodzinie Dawne zwyczaje towarzyskie Udzielono nam błogosławieństwa poitaną chlebem i solą odkorkowano tradycyjnego szampana i długo pito zdrowie młodej pary. Goście byli w strojach galowych, a więc panowie we frakach, a panie w sukniach wieczorowych. W oczach migało od ozdabiających kobiety bańkowiczowskich brylantów, szmaragdów, robinów. Byłem oszołomiony liczbą osób, z którymi musiałem trącać się kieliszkiem. Roznoszono tacę ze starką i kanapkami. Potem Całe towarzystwo przeszło do sali jadalnej. Nawet wielka sala ślepianki nie mogła pomieścić wszystkich zebranych gości. Było grubo ponad sto osób. Starałem się panować nad sobą, ale byłem bardzo wzruszony i z niecierpliwością czekałem końca galowego obiadu. Obiad jak na przekór składał się jednak z niezliczonej liczby dań, przerywanych przemówieniami i toastami. Przemówienia były przeważnie moralizatorskie, programowo-polityczne, przepełnione cnotliwością, hasłami utrzymania ziemi rodzinnej i nieco ckliwym patriotyzmem. Było w nich wszystko poza poczuciem humoru. Przemawiał też i mój ojciec w zwykłym sobie poważnym tonie. Po skończonym obiedzie robiono fotografie przy czym nie mało czasu zajęło fotografowi Ustawienie taglicznej grupy osób. Byliśmy oboje bardzo wyczerpani i z radością znalazłem się z Julią w otwartym powozie, który nas odwiózł na pociąg wieczorny do Wilna. Stamtąd, nocnym ekspresem, pojechaliśmy do Berlina. Po dniu przerwy wsiedliśmy w Berlinie do pociągu Trelleborg-Szokholm. Zamiast utartych bowiem szlaków podróży poślubnych via Paryż, w jeden postanowiłem z Julią przejechać Szwecję, a stamtąd dostać się do Bergen, by wsiąść na statek pasażerski płynący fiordami aż do Nordkap. Z przyjemnością znalazłem się w Szwecji. Byłem już tu jako chłopiec, kiedy ojciec zabrał mnie ze sobą jadąc do fabryk w Jönköping. Pamiętałem stamtąd malowniczy kanał przepływający przez miasto. Dlatego pojechaliśmy do Jönköping, by wsiąść na statek mnący tym kanałem do Szczokholmu. Po obu stronach kanału kwitnęły bzy. W niektórych miejscach kanał przechodził sztucznym, wysokopołożonym korytem, tak, że z pokładu statku widać było w dole zielone łąki i stada pasących się krów. W Szczokholmie zatrzymaliśmy się w Grand Hotelu. Zastaliśmy tam listę od rodziny, a m.in. od Piotra, mego szwagra, który prosił, by wybrać dla niego w Szwecji stadnika rasy szwedzkich Holendrów, słynących ze swych wysokich zalet i odporności. Miałem z sobą list polecający od Emanuela Nobla, przyjaciela mojej rodziny, i skorzystałem z tego, aby z Julią zwiedzić wspaniałą oborę w majątku Noblów, położonym w okolicach upsali. Wybrałem tam rocznego byczka i wysłałem go w Janiemcy na Białoruś. Stadnik ten okazał się trafnym wyborem i znacznie podniósł poziom obory mego szwagra. Zdziwieni byliśmy z Julią ogromną ilością zabytków polskich zagrabionych przez Szwedów w czasie wojen z Rzeczą Pospolitą. Muzeum historycznym w Upsali i w Katedrze Upsalskiej pełno było tych pamiątek. Czas niestety uciekał. Gdy przybyliśmy do Bergen, minęły już dwa tygodnie. Miałem tylko miesiąc urlopu, którego dyrekcja banku udzieliła mi dosyć niechętnie. Zmuszony byłem skrócić naszą podróż i dopłynęliśmy tylko do Trondheim. Niezapomniane są te wieczory i noce północne, gry kolorów nieba i morza i mistyczny spokój w którym tchnie o tej porze Norwegia. Na pokładzie statku poznaliśmy kilka ciekawych osób, między innymi starszego Norwega, który okazał się prezesem sądu. Dowiedziałam się od niego, że w ciągu dwudziestu kilku lat swojego urzędowania nie sądził ani jednej sprawy związanej z kradzieżą. Zbliżał się kres naszej podróży poślubnej. Z Bergen, które mimo deszczu wydawało mi się urocze, Wróciliśmy przez Oslo i Kopenhagę do Berlina. Musisz mi pokazać lokale berlińskie, w których za młodu tak lumpowałeś, śmiała się Julia. Wilno znałem dobrze, bywając w nim od czasów wczesnego dzieciństwa, ale pokochałem to miasto dopiero, gdy zamieszkałem w nim na stałe. Na czar Wilna składają się Jego delikatna zieleń w lecie, kaskady kwitnących bzów, wylewających się na ulicę zaparkanów dworków na Antokolu, góra zamkowa na tle błękitnego nieba, mijająca się w słońcu wilja, aromat sosen na zwierzyńcu, czy zakręcie, a nawet dokuczliwe hałasy kawek, gnieżdżących się na zamkowej górze. — Jakże byłem szczęśliwy! — że Bóg pozwolił mi po ślubie pozostać u siebie w kraju, a nie tułać się na dalekich rubieżach Rosji czy żyć w rosyjskich miastach. Bałem się tylko, że takie szczęście nie może trwać długo. Wieczorami wychodziłem często z Julią na kolacie do klubu szlacheckiego na wspaniałe wileńskie szparagi, raki lub smażone sielawy. Klub szlachecki słynął z doskonałej kuchni. Służba, ubrana we fraki liberyjne, piaskowego koloru, ze złotymi guzikami, składała się przeważnie z dawnych kamerdynerów. Była życzliwa, nieprzymuszona i jowialnie poufała. Julia bardzo lubiła spacerować starą ulicą zamkową albo świętojańską, których szyldy pamiętałem jeszcze z dzieciństwa. Oto zakład obuwia kosowskiego, który ku przerażeniu ojców Odsyłając zamówione przez żony lub córki obuwie, zwykł był wkładać ze środka zakazane broszury patriotyczne. Obok znajdował się damski zakład krabiecki, którego właściciel, pan Jaroszyński, wysoki, przystojny, bardzo dystygowany mężczyzna z piękną, czarną brudką, za przykładem swojego sąsiada lubił również zakładać za podszewkę lub do rękawów literaturę narodową. Na tejże ulicy mieścił się też zakład fotograficzny Czyż-Freer. Fotografowanie się u Chirza należało poniekąd do obowiązków patriotycznych, gdyż rodzina jego spokrewniona była z rodziną Tadeusza Kościuszki. Z tego to atelier rozchodziły się po całym kraju lśniące wizerunki pani opartych w zadumie o postumenty lub część kolumny, na której stał zawsze ten sam wazon sztucznych kwiatów. Mężczyzn pan Czysz umieszczał w fotelu z albumem w ręku i ze wzrokiem utkwionym w przestrzeń, a raczej w samego pana czyża. Dalej znajdował się renomowany zakład krawiecki pana Stypułkowskiego. Pan Stypułkowski w porze karnawałowej przeistaczał młodych ziemian litewskich w kraciastych, pasiastych lub wyfrakowanych Anglików. Do kieszeni uszytego ubrania wkładało ozdobną kartkę z życzeniami wesołego karnawału i powodzenia w zamierzeniach sercowych. Julia lubiła zatrzymywać się przed wielkim składem naczyń wszelkiego użytku pana Odyńca, gdzie można było nabyć wszystko od filiżanki saskiej i samowaru aż do passant lemo. Ja natomiast wpadałem do sąsiedniej księgarni Zawadzkiego. Tego polskiego handlu nie mogła zniszczyć ani rosyjska, ani żydowska konkurencja. Wszystko to było solidne, sumiennie odważone, w dobrym gatunku. Wychodziliśmy z Julią z domu zazwyczaj po późnym obiedzie, by włóczyć się po starym mieście. Spacery kończyliśmy na ulicy Wielkiej, idąc w stronę Ostrej Bramy. Z ulicy tej Rozchodziły się dalej trakty na Lidę, Nowogródek, Ośmiane. W czasie tych spacerów starałem się nasycić swój głód zbieracza i włócząc się po różnych zakątkach dawnego Wilna, wyszukiwałem ciekawe pamiątki. Niestety, Wilnie trudno już było o antyki, sztychy lub obrazy. Wilno leżało na wielkiej drodze zachodu do Petersburga, I przejezdni antykwariusze wywozili z miasta wszystko, co było cenniejsze. Poza tym Wilno było również miastem zbieraczy. A z Henrykiem Platerem lub Leonem Romerem konkurencja była trudna. Mieli oni swoich agentów wśród służby i umieli wyłowić przy pierwszej okazji jakiś cenny antyk. Natomiast wśród handlarzy starych książek prawie wyłącznie Żydów zamieszkujących wąskie uliczki w pobliżu Świętojańskiej, można było nabywać niemal za darmo bardzo cenne stare księgi i dokumenta. Udało mi się zebrać pokaźną kolekcję Volumina Legum, nabyć za kilkanaście rubli takiego biego kruka, jak Biblia Radziwiłłowską, nie mówiąc o wójku i wielu innych dawnych wydawnictwach. W tym czasie żył jeszcze w Wilnie miał swój sklep Kinkułkin, wnuk owego Kinkułkina, dawnego księgarza, do którego nieraz zaglądali Mickiewicz, Słowacki, Śniadeccy i Lelewel. Kinkułkin lubił długo i szeroko opowiadać o tym, co słyszał od swojego dziada, że pan Słowacki to on był bardzo hojny, że pan Mickiewicz to jemu było bardzo ciężko z pieniędzmi. A pan Lelewell to bardzo lubił się targować. Pan Śniadecki to on był bardzo wielki pan i sam nigdy książek nie brał do ręki, a trzeba było jemu wszystko na kwaterę przynieść. W Wilnie nie czuło się zadrażnień polsko-litewskich czy innych etnicznych, bo wszyscy czuliśmy się polskiego, żydowskiego czy litewskiego typu Litwinami, a samo miasto było jakby odbiciem dawnej Tolerancyjnej pospolitej. W banku raz tylko zdarzył się nieprzyjemny wypadek, gdy pochodzący z Królestwa kancelista znieważył pomocnika Buchhaltera, cichego i spokojnego pana Antoniego Smetonę, jedynie za to, że należał on do grupy odrodzenia Litwy. Pan Smetona zachował się jak gentleman i prosił dyrekcję banku, by cofnąć zwolnienie napastnika. Jak wszyscy w banku, byłem oburzony zajściem, które bardzo mnie uprzedziło i zniechęciło do koroniarzy. Niezrozumiała fanfaronada i zarozumiałość koroniarzy drażniła miłość własną nie tylko etnicznych Litwinów, ale i nas wszystkich. W czasie karnawału byłem świadkiem takiej arogancji, gdy w czasie kolacji u Żorża przybyły z Lubelszczyzny hrabia Władysław Zamojski zawołał do kelnera — Nie wiem, jak mam wołać na ciebie, bo tu w Wilnie nie wiadomo, kto jest panem, a kto lokajem. Słowa te wypowiedziane bardzo głośno, aby wszyscy słyszeli, podniosły na nogi całą salę. Hrabiego wyproszono. nazajutrz opuścił Wilno, pozostawiając jednak swoją żonę i panią Łosiołą także z Lubelszczyzny. Uważałem za wielki nietakt ze strony hrabiny zamowiskiej, Że nie wyjechała razem z mężem. Trudno było jednak robić afront kobiecie, gdy zjawiła się na balu u lubańskich. Przyszła niezupełnie trzeźba i nie bacząc na Julie chciała mnie zahipnotyzować. Stanowczo się temu sprzeciwiłem. Miała rzeczywiście coś dziwnego we wzroku. Położyła na stole serwetkę. — Niech pan spojrzy przed siebie — rzekła. W tej chwili zobaczyłem, że serwetka pod wpływem jej wzroku podniosła się na kilka cali nad stołem i zawisła w powietrzu. Kto wie, cobym z panem zrobiła, gdybym rzeczywiście chciała pana zahipnotyzować. Po czym wstała, urażona moim chłodnym sąsiedztwem, opuszczając całe towarzystwo. Panią Łosiową zajął się Dominik Dowgiałło który nad ranem zaprosił ją wraz z nami do restauracji myśliwskiej na łosiowe chrapy, jak się wyraził. Ojciec, zajęty coraz innymi interesami, powołał mnie do zarządu Towarzystwa Kolei Dojazdowych. Jako kandydat na jednego z dyrektorów musiałem od czasu do czasu wyjeżdżać do Petersburga na posiedzenia zarządu. Ojciec mój, który założył te koleje, Posiadał nadal główny pakiet akcji. Pomysłem mojego ojca było pokrycie kraju siecią kolei wąskotorowych, łączących oddalone okolice z arteriami kolei szerokotorowej. Mieliśmy trzy linie – bałtycką, łączącą Parnawę ze stacją Wałk oraz Mojze z Rewlem. Litewską, która łączyła Nowoświęciany z miasteczkiem Głębokiem, a z drugiej strony z Poniewierzem oraz kolej południowo-zachodnią, która łączyła Berdyczów z Żytomierzem, winnicę z Wapniarką i Olchopol z Gołotą. Koleje nasze miały w sobie coś bardzo prowincjonalnego, lokalnego. Personel był przeważnie polski, litewski, łotewski. Wszyscy się tu znali. Jeździła nimi zawsze ta sama publiczność – miejscowy ziemianin, miejscowy kupiec, urzędnik. Trzecia klasa była wypełniona przeważnie starozakonnymi, z wyjątkiem terenów w Liwonii, która była wolna od Żydów. Koleje te dostarczały wiele tematów dla pism humorystycznych. Naczelnicy stacji, widząc spóźnionego pasażera jadącego co koń wyskoczy, by nie spóźnić się na kolej, opóźniali odejście pociągu, a nie rzadko telefonowali do sąsiednich dworów, że... Pociąg wyszedł już z ostatniej stacji. Tak proszę, śpieszyć się. Służba kolejowa znała też wszystkie przyzwyczajenia pasażerów. Przygodny podróżny, nie znając miejscowych zwyczajów, bywał nieraz zaskoczony uwagą konduktora. Przepraszam pana i proszę, kiedy łaska się, bo to miejsce pana Jeleńskiego z oknisty. A on deklarował już dwa tygodnie temu naczelnikowi stacji, że dziś pojedzie do Wilna. Tak musi ci wsiąść, bo nie krztach. Największy ruch panował na kolei bałtyckiej. Tam pociągi urządzone były z komfortem, a nawet kursowały wagony sypialne. Na prośbę matki stacja w sylgudyszkach wybudowana była w stylu zakopiańskim według projektu jej brata Stanisława Witkiewicza. Pamiętałem, jak w czasie budowy przybyli z Zakopanego dwaj górale cieśle wysłani przez wuja Stanisława. Nasi liczwini patrzyli na nich niechętnie i nazywali ich Czerkasami, bo o górale chodzili w swoich strojach ludowych. Powodem niechęci była zapewna różnica temperamentów, która występowała szczególnie po wypiciu paru kieliszków w Krupniku lub lodówki, jak na Litwie nazywano słodką wódkę kminkową. Towarzystwo kolei dojazdowych było jednym z mniejszych interesów mojego ojca. Większość kapitałów mój ojciec ulokował w rosyjsko-belgijskim towarzystwie metalurgicznym oraz w zakładach brijańskich. Odcinek 18 Towarzystwo Metalurgiczne posiadało kopalnie Rudy i Węgla w Zagłębiu Donieckim, w Wolancewie i zatrudniało około 12 tysięcy robotników. Ojciec objął stanowisko dyrektora i wszedł w skład zarządu tego towarzystwa, które po Dnieprowskich było największymi zakładami metalurgicznymi w państwie. Kiedy ojciec wszedł do zarządu wielkiej fabryki wagonów w Rewlu oraz nabył dwadzieścia tysięcy hektarów lasów nad Dźwiną w guberni wołogockiej, to zadecydował, by pewien nadzór nad kolejami dojazdowymi przenieść na mnie. Nowe obowiązki kolidowały z moim życiem rodzinnym. Julia urodziła syna i ze względu na nią, jak i na dziecko, starałem się jak najmniej wyjeżdżać z Wilna. Dziecku daliśmy na imię Andrzej. Nie było tego imienia ani wśród moich, ani wśród Julii antenatów. Andrzej jest patronem Szkocji, wybrałem więc to imię przez pamięć dla mojej babki. Byliśmy szczęśliwi, tyle że Julia była już znużona monotonią domu, a ja zmęczony bankiem, posiedzeniami w Petersburgu i nadzorem prac w Syługudyszkach. Potrzebowaliśmy choćby krótkiej odmiany, jakiegoś wspólnego odpoczynku. Kiedy więc teściowa przyjechała na dłużej do Wilna i mogła zamieszkać u nas w czasie naszej nieobecności, to przyjęliśmy z radością zaproszenie do Iwańska, majątku Wołłotkiewiczów, krewnych Julii. Znalazłem się z Julią na dobrze mi znanej stacji Sirotino, kolei Rysko-Orłowskiej. Bufetowy poznał mnie od razu i serdecznie przywitał się z Julią. Z powodu dawnej ze mną znajomości przygotował nam doskonałe śniadanie, gdyż koniec Iwańska jeszcze nie nadjechały. Bufetowy, znając stosunki padujące w Iwańsku, radził nam, byśmy nie śpieszyli się po drodze, a nawet zatrzymali się na odpoczynek w miasteczku Bieszkanowiczem. — Generał Wołodkiewicz wstaje dopiero o siódmej wieczorem. — Nie mają więc państwo czego się śpieszyć, bo cały dwór będzie pogrążony w głębokim śnie. Uśmiechnął się do Juli po czym wyszedł przed budynek stacyjny, by sprawdzić, czy nie zajechały po nas konie. Jakoż przed stacją stał już powóz zaprzężony w czwórkę kłusaków iwańskich. Stangret podał mi kartkę od pana Wołodkiewicza, w ten przepraszał, że tak późno wysłał konie, co nastąpiło z powodu opóźnienia w odebraniu naszej depeszy z Wilna. W swoim życiu oszacowałem już tyle różnych dupr ziemskich, zaczynając od małych folwarków, a kończąc na magnackich fortunach, że nabyłem wprawy i jakiegoś wyżlego węchu, by po zachowaniu stangreta czekającego na mnie, po koniach, bryczce, lub po i uprzęży z góry przewidzieć stan interesów i gospodarki w danym majątku. W tym przypadku mój sąd a priori był znakomity. Kazałem Stangretowi dać wytchnąć koniom i poleciłem bufetowemu, by wyniósł dla Stangreta parę kieliszków wódki i jakąś przekąskę. Stangret, co mi się podobało? Zwolna przejechał konie... Po odpoczynku napoił, siadł na kozieł, zawinął batem i czwórka koni poniosła szybko lekki powozik. Znaleźliśmy się wśród pagórków i lasków lipelskich. Ranek był cichy. Ze wszystkich stron dochodziły do nas krzyki derkaczy. Skowronki czepotały się w błękitach nieba wysoko nad polami, nucąc swoją poranną, a tak drogą sercu rolnika jesienną piosenkę. Około południa przeprawiliśmy się wraz z końmi promem na lewy wyniosły brzeg dźwiny. Nie byłem przyzwyczajony do takiego tempa jazdy i starałem się namówić Stangreta, aby jechał wolniej. Proszę jaśnie pana, nasze konie zwyczajne. Dla nich dwie godziny przelecieć od Bieszkanowicz i to bez popasu z powrotem to nic nie znaczy. Tłumaczył zwalniając jednak jazdę. Pod wieczór stanęliśmy przed zajazdem dworu Iwańskiego. Nie był to ani dwór, ani pałac. Wielki, murowany, szary gmach, oparty na potężnych sklepieniach, przypominał raczej zameczek obronny, czy jakieś średniowieczne więzienie. W drzwiach spotkał nas stary, widocznie zaufany służący, przywitawszy nas z tą życzliwą, grzeczną poufałością, jaka charakteryzuje starą, Od pokoleń zasiedziałą służbę. Ubrany był nie w liberię, lecz po cywilnemu w długi czarny surdut i czarny krawat. Czekamy na jaśnie państwa, ale pan generał przeprasza, że telegrama nadeszła tak późno, tak nie mógł wysłać konie na czas. Musić jaśnie państwo zgłodniawszy, tak proszę zajść do swoich pokoi, a potem wraz na przekąskę i kieliszek bo nasi państwo wstają teraz o siódmej, a obiad podają o dziesiątej wieczorem. Taka u nas już moda. Z opowiadań Wańkowiczów znałem tryb życia w Iwańsku. Wujostwo Wołotkiewiczowie wstawali zwykle o siódmej wieczorem. Podawano wówczas herbatę. Zanim podano o dziesiątej do stołu, i Wincenty odbierał raport od administratora lub raczej rządcy, gdyż sam administrował swoją olbrzymią fortuną. Po czym odwiedzał stajnie, a dopiero potem siadano do obiadu. Wszystkie sprawy administracyjne załatwiano zwykle w nocy. Wczesnym zaś pan Wołłotkiewicz w towarzystwie żony księdza kapelana i kasjera siadał do karety lub powozu, trzymając w ręku szkatułkę napełnioną pieniędzmi i wyjeżdżał do swojej fabryki papieru Skina lub kolejno objeżdżał folwarki, dokonując osobiście wypłat. W tych czasach panowało na Litwie i Białorusi niespotykane w innych krajach bezpieczeństwo. Cała okolica dobrze wiedziała o godzinach przejazdu pana Wołodkiewicza, a mimo to, W ciągu owych kilkudziesięciu lat nie było wypadku napadu lub próby ograbienia. Z objazdów wracano około dziesiątej rano, po czym po śniadaniu gospodarze udawali się na spoczynek. Od czasu do czasu pan Wołotkiewicz umiał jednak zjawić się nieoczekiwanie tam, gdzie się najmniej go spodziewano i trzymać żelazną ręką swój majątek. Była to zaiste magnacka fortuna. W skład jej wchodziły dobra iwańskie z lasami, gorzelniami i tartakami, smoleńce z wielką papiernią oraz folwarki Stare Sioło i Soło Merczyce. Ogółem 75 tysięcy dziesięcin. Dumą iwańska była swynna na całą Rosję stadnina kusaków, które zajmowały czołowe miejsca na torach petersburgskich i moskiewskich konkurując z takimi stadninami jak księcia Davidowa San Donato. Przebrawszy się, zeszliśmy z Julią do sali jadalnej. Czekały tam na nas różne wędliny, sery, przekąski i liczne karafeczki, nalewek oraz omszała butelka starki iwańskiej. W oczekiwaniu na pojawienie się państwa domu wyszliśmy do parku położonego tuż za pałacem. Usiadłem na ławce koło Julii, wpatrzony w promienie zachodu, przezierające się przez gałęzie jak przez koronkę. Wziąłem jej rękę w swoje dłonie. Milczeliśmy. Usłyszawszy czyjeś kroki, odwróciłem głowę i ujrzałem zbliżającego się ku nam szczupłego starszego pana. Julia zerwała się z ławki, biegnąc mu na spotkanie. Domyśliłem się, że jest to pan Wincenty Wołotkiewicz. Uściskał Julię niezwykle czule, a i ze mną przybitał się bardzo serdecznie. Na jego rasowej, okolonej czarną wrodą twarzy, obladej cerze odbijały się czarne jak węgiel wyraziste oczy. Mamy jeszcze koło dwóch godzin do obiadu jeżeli nie jesteś zmęczony, to pokażę ci moją stadninę, a nawet konia, który parę tygodni temu wygrał pierwszą nagrodę na wyścigach w Moskwie. — powiedział z dumą w głosie. — A na ciebie twoja ciocia czeka w salonie? — dodał, zwracając się do Julii. Przeszliśmy przez podwórze do położonej w pobliżu stajni. Był to długi, murowany budynek, w którym mieściły się boksy dla koni wyścigowych. Chyba było ich około sześćdziesięciu, nie licząc czterdziestu rosłych karech kłusaków, które stały w osobnym oddziale. To jest moja stajnia wyścigowa, wskazał ręką w kierunku boksów. mam tu około 60 koni, a tam jest stajnia sługowa z czterdziestoma końmi, których z powodu różnych defektów nie puszczam na wyścigi. Potrzebuję sporo koni rozjazdowych, bo folwarki nasze są znacznie oddalone od siebie. Muszę też często dojeżdżać do naszych fabryk i gorzelni. A jak sam mogłeś się przekonać, do najbliższej stacji kolejowej do Sirotina jest z górą pięćdziesiąt kilka wiorstw. Namawiają mnie na kupno samochodu, ale mam wstręt do tego śmierdzącego wehikułu. I nie wyróżę nic dobrego z tej innowacji. Zresztą, czy może być coś piękniejszego ponad rozpędzoną czwórkę karych kusaków Dokończył jakby z pewnym rozmarzeniem. — Spytasz się, dlaczego mam wyłącznie konie o wroniej maści? — Lubię tę maść. Szczególnie, gdy koń ma białe pęciny i gwiazdkę. — Ciągnął dalej. — Kilka razy w swoim życiu próbowałem puszczać na tor szpaki. Zawsze kończyło się jakąś katastrofą. Zresztą zyskałem już sobie markę, a woronie rysaki koniusi Wołotkiewicza są znane w całej Rosji łem zdumiony potężną budową i wzrostem tych koni. W osobnym, przestronnym boksie stał świeżo sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych kary wspaniałej budowy ogier. Kosztował on mnie dobrych parę tysięcy rubli, rzekł pan Wincenty. Ale mam wrażenie, że mi się opłaci. Wyszliśmy ze stajni na olbrzymi, ciągnący się półkolem tor wyścigowy, gdzie trenowano kilka koni. Zaprzężone były do leciutkich dwukółek na gumowych obręczach i powożone przez chłopców stajennych ubranych w liberyjne białe kurtki z niebieskimi paskami. Rekrutuję do mojej służby spośród miejscowej ludności stajennej tylko najzwinniejszych i niepijących chłopców. Picie jest u mnie surowo wzbronione i za kieliszek wódki tegoż dnia... Wyrzucam winowajce. Rzadko to się zdarza, bo cenią sobie służbę w mojej stajni, która dla niejednego była początkiem kariery. Mam doskonałego trenera, niestety. Rosjanina, bo ten sport w Polsce mało jest znany. Przed paru laty sprowadziłem z Anglii trenera, bardzo zachwalanego, niestety okazał się do niczego i narobił mi wiele szkody. Ale czas już na obiad... Spojrzał na mnie z uśmiechem pełnym dumy, a przed samym wejściem do dworu dodał – jeżeli czujesz się zdrożony, to nie musisz się przebierać. Zrozumiałem aluzję i pośpieszyłem na górę, by przebrać się w smoking, który Julia przezornie kazała zapakować. W jadalni Vincenty przedstawił mnie swojej małżonce, baronównie Harting z domu – która jako wybranemu Juli przyjrzała mi się badawczo, po czym odwróciła do niej głowę z uśmiechem aprobaty. Zyskała tym od razu moją sympatię. Obszerna sala jadalni, włożona dębem, przypominała by refektarz klasztorny, gdyby niedługi szereg portretów rodzinnych zdobiących ściany. Wśród nich sporo było portretów z herbem i mitrą lubeckich. Matka pana Wincentego bowiem była z domu Księżna Drucka-Lubecka. środku sali stał olbrzymi, długi stół dębowy. Siedliśmy jednak przy mniejszym stole w rogu jadalni, nakrytym na cztery osoby. — Nie zdziwcie się, że będziemy w nielicznym towarzystwie, — powiedziała pani Wołotkiewicz. — Zwykle jadamy wytroja, więc my i ksiądz kapelan, którego poznasz za chwilę. Zwróciła się do mnie. Ten stół obok jest bardzo liczny, ale reszta naszej rodziny i ci, którzy tu mieszkają, żyją życiem normalnym. Dodała z wesołym uśmiechem. Dwory jak ludzie mają duszę, myślałem. Jedne z nich promieniło czymś miłym, rodzinnym, czymś dobrym. Inne są bez wyrazu. Są wreszcie takie które na nazwę bezdusznych zasługują. Ludzie, którzy tam mieszkali od pokoleń, musieli zapewne pozostawić po sobie jakąś niewytłumaczalną emanację duchową, która przenikła do starych mebli, do ścian, do portretów rodzinnych, stwarzając ową szczególną atmosferę, która ogarnia człowieka już bodaj na progu. W dobrym dworze zamieszkałem przez dobrych ludzi, nawet powietrze przepełnione jest jakimś miłym aromatem, pozostawionym przez bukiety kwiatów, przez kiście wiosennych bzów, przez zwiędłe płatki róż. Takim właśnie dobrym, mającym piękną duszę dworem, w którym od pierwszej chwili ogarnął mnie miły spokój i pogoda, był dwór generałostwa Wołotkiewiczów. — Czy wuj znapółkownika pułkownika Rodziankę? spytałem generała, wyrwawszy się z zadumy. — Mówisz, mój drogi, o Rodziance, pułkowniku kawalergardów? — Oczywiście, że znam. — Znakomity jeździec. Wiesz, że w swoim czasie wygrał konkurs hipiczny w Olimpi w Londynie? — Ale dlaczego pytasz? — Twój ojciec na pewno nieraz był w kontakcie z jego bratem, prezesem Dumy. Czy dlatego on ciebie interesuje? — Nie, wuju, nasunęło mi się po prostu porównanie Iwańska z dobrami rodzianki w uświacie No i jak wypada to porównanie, mój drogi? Jego dobra są niedaleko stąd Chyba ze 250 tysięcy dziesięcin nam Polakom skonfiskowano Ciekawe co powiesz, bo nigdy nie jeżdżę do skonfiskowanych majątków Wszystko tam pachnie kulturą moskiewską, odrzekłem. Jakże inaczej jest u wujostwa, mimo że obaj panowie jesteście zapalonymi koniarzami. Oszacowywałem ten majątek. Na stację posłano po mnie moskiewską trojkę. Nie przeczę, że gdzieś w Petersburgu lub w Moskwie trojka dobrych koni, szerokie pokryte fartuchem niedźwiedzim sanie, Odgłos dzwonków na końskich szyjach ma w sobie pewien razgólny urok. Ale widok Trojki Moskiewskiej to latem na drogach naszej dawnej Rzeczypospolitej już gdzieś na witepskiej lub mochlewskiej stronie doprowadza mnie zawsze do wściekłości. Dobre, pan Wołodkiewicz spojrzał na mnie ze zrozumieniem. Ja też nie lubię Trojki. Pytałem kiedyś Jamszczyka, boźnicy, który z koni właściwie ciągnie, a on mi odpowiedział – żaden. Jak to żaden? Zdziwiłem się, a on mi mówi – da, barin, kariennoj prawid, pristażny jej grajut. A trojka pytam? A trojka sama idiot, odpowiada mi on. Masz rację, moskiewska kultura. Porównuję też dwór. Ile u wujosta jest nastroju, a tam w Alei Brzozowej stoi drewniany budynek w stylu petersburskich podmiejskich dacz. Z miezonimczykami i różnymi wycinanymi z drzewa esami floresami. Dwór nie tylko obcy, ale i bezduszny. A jak gospodarka? – spytał generał – poza końmi wierzchowymi, które pułkownik Rodzianko przysyła na lato z Petersburga, lepiej nie mówić. A przecież to są olbrzymie dobra, z których przy dobrej woli i umiejętności można byłoby wyciągnąć pokaźny dochód. Na całym obszarze 250 tysięcy hektarów, oprócz kilku leśniczówek i paru wydzierżawionych folwarków, ziemia leży tam odłogiem – Z punktu widzenia rolniczego jest to zdewastowany teren. Część użytków rolnych, uprawnych zapewne przed kilkudziesięciu laty, porosła już brzeziną. Lasy są zawalone powałem, który nie ma żadnej wartości, bo sążeń sześcienny szczab kosztuje około dwudziestu kopiejek. W wielu miejscach przedstawiają one smutny widok dewastacji i zaniedbania. Normalnie te dobra... Miałyby paromilionową wartość, ale w obecnym stanie są raczej interesem deficytowym. Wyjaśniłem. Rodziankowie są bogaci, rzekł generał. Mają w guberni Jekatierinosławskiej olbrzymie dobra czarnoziemu, cukrownie, fabryki. Ale z drugiej strony ta ziemia w uświacie powinna pracować dla dobra rosyjskiej gospodarki. A kto, jak nierodziankowie, powinni o tym pamiętać? Dziwni są Rosjanie z swoją rosyjską duszą i brakiem gospodarności. Czasami myślę, że Mongołowie, mieszając się z Rosjanami, narzucili im swoją koczowniczą gospodarkę. Popatrz, mój drogi. Rosjanie nie są zdolni wyżywić się dłużej z własnej ziemi. Jak Mongołowie Kończy się trawa dla koni? To się jej nie uprawia, tylko uderza na sąsiadów. Popatrz, jak rozrastało się rosyjskie państwo. Łupy z podboju, względna koniunktura w zależności od wyzysku podbitych, potem kryzys i nowe podboje. Nie jest dobrze. Rosja przejada już resztki rzeczy pospolitej zdobycze tureckie, różne Kazachstany. Gdzie pójdą dalej Rosjanie, jak myślisz? Trudno przewidzieć. Zawsze rządzeni byli przez innych. To Waregowie, Mongołowie, teraz Niemcy, a w przyszłości chyba Żydzi. Jak sądzisz? Gdyśmy po skończonym obiedzie przeszli do sąsiedniej sali balowej na kawę i cygara, generał poradził mi, bym zapoznał się na zajucz z jego zbiorami, a potem pojechał na pole pod Czasznikami, które wchodziły w skład jego dóbr. Jak wiesz, nasze lepelskie strony nieraz były widownią krwawych bitew. Dwie największe stoczyły się na polach iwańskich w pobliżu Czasznik. To tam w roku 1564 radziwił i Jan Hotkiewicz odnieśli zwycięstwo nad Szujskim. 1812 zaś marszałek Udino pobił Rosjan dowodzonych przez Wittgensteina. Otóż ja i moi synowie jesteśmy zbieraczami i staramy się zgromadzić w Iwańsku wszystkie pamiątki ziemi lepelskiej. Szczęśliwie Pola Bitew udało się uchronić od serwitutów i nie musimy patrzeć, jak chłopstwo wyoruje pancerze i dawne zbroice husarskie – aby używać ich jako garnki lub kosze dla obroku. Jeżeli chcesz, to polecę mojemu archiwiście, by zajął się jutro tobą. Julia zna już dobrze nasze pamiątki, niech więc z ciocią się naradzi, co robić, a ja zaczynam moją nocną pracę. Wczesnym rankiem rozbudził nas służący ze śniadaniem na tacy. Julia wolała zostać w domu. Ubrałem się więc prędko i zszedłem na dół, gdzie oczekiwał mnie już młody człowiek zatrudniony w archiwach iwańskich. Okazał się on pełnym entuzjazmu polskim historykiem z Krakowa, tak że z prawdziwą przyjemnością spędziłem z nim ów niezapomniany dzień. — Odnalazłem tu prawdziwe skarby — rzekł mój przewodnik, prowadząc mnie po kamiennych schodach w dół do podziemi otworzył z trudem ciężkie, okute drzwi. Stanęliśmy w obszernej, sklepionej sali. Wzdłuż ścian, aż do sufitu, piętczyły się oszkolone szafy zapełnione po brzegi książkami. — Nie sądziłem, że na Litwie można znaleźć podobne skarby? — powiedział, wskazując na nie. W tych oprawnych w Pergamin Tomach znajduje się korespondencja Radziejowskiego z królem Janem Kazimierzem. Tu znowu są listy Maryny Mniszchówny do ojca i pisma z podpisem jej męża Dymitra Samozwańca. W tej oprawnej w czerwony safianteczce jest parę listów Barbary Radziwiłłówny i kilka autografów Zygmunta Augusta. A w tamtej gablotce pod szkłem znajduje się kilkanaście nadań i przywilejów z podpisem Stefana Batorego. W zbiorach Iwanickich wyjaśniał dalej: mamy pełny prawie komplet voluminalegum aż do ostatniego sejmu. Są autografy księdza Piotra Skargi i list w sprawie Soboru Trydenckiego pisany przez kardynała Chozjurę